Enjoy this trip. Pośredniam razem do to, co dopiero jest początek Bo jesteś coś między miłością, techniką i sportem Zmiarach moją żyłę, ja poświęcać się nie kończę Potencjał nie ugryździ, bo klucz za sukcesu. Chłopak na mnie popat. jestem najprostszy z prosty W jeszcze jest szacunek, bo mam za mną całe mosty A mołotowa kosta i zostawiam się na wrogów którzy są mojego wzrostu, a równają sobie Bogu Jeszko za słubem wygrać, chociaż przyszłość to jest nigba Jestem inny od tych innych wiem, co to jest blizna Bo byłem, będę sobą, zapłaciłem za to Za dziewczyny, którą kocham się, wystawię chlatą Sziąłeś kig za tym głosem, który mówi I za josem, i za krokiem Jak rok za rokiem, dwa, zero, osiem Cieple wysokie i kreminiesz bokiem Para, serca, droga, z Bogiem dzisiaj Cdw, rogiem hey, Cdw, cdw, cdw No gravity Be quiet, quiet Sama wciś Nie zawsze, kiedy dają bież Sama wciś chcesz, kopry, buchy, chaj, Ty W W W tego nikt W nie W W W W W to za siebie, W W W W W W W W W W dobry W W W W W W W W W Co się z się z nie ma ziemię nielegalnie, na legalu ludzi Mariusz tematem nastrojecie Więc tak jest jakoś wszędzie Proszę pysty pogon, są na łokie. to po pierwsze to po drugie lepsze większe Skąd to dla tych tacy główka pija. Jeden skład NSO, jeden skład dla tych ludzi właśnie to Ma sens, jest sens. Nikt nie widzisz, ty poradzisz na to. Od nas ma za darmo szmato Od nas masz za darmo szmato